Prasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co, co myrocznie, z i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com nekropolitany". Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 13 sierpnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 94. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Witam się z Wami i zapraszam Was na solówkę poświęconą komiksowi, czy też właściwie antologii komiksowej, Josephine, której to antologii, którego to komiksu autorem jest Clorence Weatherspoon tak właściwie to nie Clarence Weatherspoon, bo to tylko pseudonim artystyczny, a Janusz Pawlak. Tak, komiks Josephine, o którym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, to dzieło autorstwa Janusza Pawlaka, polskiego rysownika i scenarzysty komiksowego, który z zawodu jest informatykiem, ale w wolnym czasie tworzy komiksy, i jak już czytamy na okładce, właśnie z tyłu okładki, komiksy z Josephine publikowane były na łamach magazynów komiksowych Produkt, Pilux oraz Twór. W niniejszej antologii po raz pierwszy ukazują się w wydaniu książkowym. Tak więc jest to antologia właśnie wczesnych komiksów Janusza Pawlaka z postacią Josephine które ukazywały się w różnych magazynach komiksowych, a także tutaj znajdują się dwie niepublikowane wcześniej nigdzie historie i teraz mamy, właśnie mam w dłoni to wydanie takie kolekcjonerskie, twarda oprawa kredowy papier, antologia. Janusz Pawlak, nie wiem, czy jest wam znany, dla mnie jest to nazwisko, chociaż znaczy nazwisko Pawlak może i kojarzę, ale na pewno nie z komiksami. Janusz Pawlak stworzył oprócz serii komiksów o Josephine także dzieło pod tytułem Toshiro i pierwszy tom Toshiro, który to komiks wydało pierwotnie wydawnictwo Dark Horse, ukazał się także w Polsce rok temu za pośrednictwem Kultury Gniewu. Zaś wcześniej, w 2003 roku, nieistniejąca już Mandragora wydała pierwszy zeszyt Josephine Tchnienie Czarnego Lądu. To była taka dłuższa historia z postacią tej pani detektyw, z tej antologii także. Dwa lata później ukazał się drugi tom, a w 2007, czyli po kolejnych dwóch latach także wydanie zbiorcze i niejako ta antologia, o której dzisiaj opowiem, jest takim trochę uzupełnieniem losów Josephine, dla osób, które zapoznały się z tamtym wydaniem zbiorczym lub też takim wprowadzeniem do tego właśnie świata i do losów tej postaci dla wszystkich innych. No i ja podszedłem do tego komiksu jako taki czytelnik z zewnątrz, trochę przypadkowy. Zakupiłem go jakiś czas temu z takimi większymi zakupami książkowymi. Po prostu opis z tyłu okładki mnie zaintrygował. Komiks widniał w kategorii właśnie groza, horror.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 aby amulet stworzył w jej umyśle wizję ostatnich chwil życia ofiary. Tak wygląda ten opis i sam ten koncept wyjściowy mnie się bardzo podoba. To nie jest horror sensu stricto, to jest raczej czarny kryminał z elementami nadprzyrodzonymi i w tym kontekście także z elementami grozy. Kryminał noir z kobiecą żeńską główną bohaterką, z Josephine. Jak sam Pawlak mówi w wywiadach, jest to takie połączenie Helboja i Poirot w kobiecym ciele i rzeczywiście coś w tym jest. Można doszukiwać się tego, się nie, nie tyle doszukiwać, co dopatrzeć się tej inspiracji i Hellboyem, i Agatą Christie. Coś w tym jest. Nasza Josephine to pani detektyw z tym niezwykłym artefaktem. Wciąż widzimy ją w jej czarnym płaszczu z papierosem w ustach, amuletem na szyi i rewolwerem zapaskiem, czy też gdzieś tam za połami płaszcza. Ten wizerunek pasuje oczywiście do konwencji. Nasza pani detektyw jest nieszczególnie sympatyczna, raczej oschła, marudna, postrzega świat w czerni i bieli z przewagą tej pierwszej, raczej jednak w tych ciemnych barwach, czuć cały czas jakiś taki pesymizm. Miejscem akcji jest Anglia przełomu wieków XIX i XX, i sam ten koncept wyściowy, tak jak mówię, do mnie trafia. Ten amulet to jest w ogóle genialna sprawa. Amulet, który pije krew i wówczas niejako daje wgląd Josephine w świat umarłych. Pozwala niejako no, odczytywać te ostatnie wspomnienia umarłych, czy też w jakiś sposób też w niektórych historiach wyczuwa pewne siły nadprzyrodzone, to nie jest do końca spójne, bo jego te właściwości zmieniają się w toku różnego powieści, ale sam koncept mi się podoba, zwłaszcza, że ten amulet to jest prosta w sumie rzecz, prosty artefakt z takimi jak gdyby oczkami i ustami. To nie jest szczegółowa twarz, tylko tak jak gdyby dwie dziury na oczy i trzecia a la usta i te oczy, jak gdyby mrugają, te usta się otwierają, zamykają w niektórych sytuacjach i w komiksie to świetnie wypada, bo wiecie, coś się dzieje. I nie musimy wiedzieć tego z narracji, tylko widzimy właśnie ten amulet. Teraz powiedzmy, z otwartymi oczami, raz z zamkniętymi i już człowiek myśli, aha, czyli coś się dzieje, coś tu jest grane, ta postać jest podejrzana. To wypada bardzo fajnie, ale niestety minusów jest dużo więcej niż plusów. Co do samej Josephine, o ile też punkt wyjścia mi się podoba, to po lekturze, tej antologii stwierdzam, że niestety Josephine nie jest bohaterką z krwi i kości, nie jest właśnie taką silną i no niezłomną panią detektyw z czarnego kryminału, a raczej taką wydmuszką troszkę. Komiks jest dość chaotyczny, w związku z czym ja nie rozumiem do końca procesów myślowych Josephine i tego, w jaki sposób dochodzi do pewnych wniosków. Często odnoszę wrażenie, że sprawy rozwiązują się same, przez przypadek, do tego ten amulet, tak jak mówiłem, raz działa w jeden sposób, raz w drugi, potem znowu w trzeci i w związku z czym, tak jak mówię, pani detektyw ostatecznie też nie wypada na tym, kto najlepiej. Jeżeli chodzi o te poszczególne historie, jest ich tutaj Sporo. Zaczyna się album od opowieści o pasożytniczym grzybie z Indii. I ta historyka na start bardzo dobrze pasuje, i autor też mówi, że jest z niej dumny i że została ciepło przyjęta przez czytelników. Mnie też się podobała. Jest krótka, spójna, spoko. Później zaś pojawia się opowieść pod tytułem Revolver. I przedstawia nam losy związanego z rewolwerem ducha uczestnika wojny bórskiej. Wojny bórskiej, Kto wie, czym była wojna burska? No pewnie mało kto wie, dlatego nawet właśnie komiks jest poprzedzony takim krótkim opisem tej wojny. Przy czym Problem polega na tym, że to tło historyczne nie ma tutaj żadnego znaczenia moim zdaniem. To mogłoby być jakikolwiek inny konflikt albo w ogóle jakiekolwiek inne wydarzenie i cała ta historia jest potwornie długa. nie wiem nawet, czy to nie jest najdłuższa opowieść w tym albumie, a jest strasznie nudna, bylejaka, przegadana, chaotyczna i nie ma żadnego fajnego twistu na koniec, żadnego clue, żadnego takiego momentu aha, po prostu w końcu się kończy i człowiek sobie myśli aha, w końcu. I co ciekawe, sam autor jest podobnego zdania, sam pisze w wywiadzie, że właśnie opowieść jest przegadana i chaotyczna. Koniec, kropka. Potem następuje segment Kocia Miłość. Króciutki, całkiem sprawnie Przedstawiony, opowieść o mściwych kotach i ich zamordowanej właścicielce. Fajna historia, banalna, ale jest okej. Okay. Później pojawia się wskrzeszenie Johna Carpentera. Opowieść o gnijącej rodzinie mężczyzny, który jest wskrzesicielem, czyli właśnie potrafi wskrzeszać Przede wszystkim drobne istoty, może mieć także lekki wpływ na większe istoty, no nieważne są szczegóły. Opowieść znowu zalatuje trochę Easy Comics pewnie, nie jest może wielkim odkryciem, ale jest w porządku, czyta się to przyjemnie. Podobnie jest w przypadku kolejnej historii Złoty Głód, tutaj poznajemy losy nieśmiertelnej kobiety żywiącej się złotem jest w porządku. Jeszcze co do tego wskrzeszenia Johna Carpentera, to tam dużym plusem jest to, że autor zdecydował się na drobny zabieg kompozycyjny, polegający na tym, że finał opowieści pojawia się na początku i w związku z tym całość czyta się zupełnie inaczej. Gdyby to było przedstawione w kolejności chronologicznej, to ta opowieść byłaby słaba. A przez to, że zmieniono chronologię czuć pewne napięcie. Jest taki mały skandal, szok na początku i przez to cała historia zyskuje. Później pojawia się długa, kolejna długa historia Wild Jack O'Hara. Historia rządnego zemsty ducha wykorzystującego prostego człowieczka, jakiegoś półgłówka. się nie ducha, to różnych duchów do wpływania na rzeczywistość. I to znowu jest mdłe, długie, przegadane, chaotyczne, jakieś takie byle jakie. Niestety, tak to wyszło i na koniec pojawiają się dwie historie niepublikowane nigdzie wcześniej. Dziecko Oceanu o nadprzyrodzonej istocie, chcącej właśnie powrócić w te morskie odmęty. Jest w porządku, bez fajerwerków, ale jest ok. I na koniec świeczka i ja nie wiem w ogóle, co to jest. Diabli wiedzą, o co tutaj chodzi. Sam autor, który często opatruję tutaj już na rzeczy komentarzem, pisze, że napisał opowiadanie na 40 stron i teraz właśnie, znaczy stwierdził, że nie uda mu się sprzedać tak długiego komiksu, więc stworzył taką krótszą historię, stworzył coś takiego i teraz to publikuje i to jest 6 stron, urwanych zupełnie w pewnym momencie, też bez żadnego klubu zakończenia niczego z tych planowanych, nie wiem, 40 czy może nawet jeszcze więcej, bo nie wiem, czy to opowiadanie miało mieć 40 stron, czy cały komiks w każdym razie to jest taka ciekawostka dla fanów Pawlaka na pewno, ale dla mnie na zamknięcie albumu to, to była jakaś kpina totalna bo nagle dostał jakieś 6 stron jakiegoś prowadzenia do historii która się nie kończy, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, no nic fajnego tak jak mówiłem, to wszystko to nie są horrory, tylko kryminały z elementem nadprzyrodzonym. I jako takie no, sprawdzają się nie najgorzej, ale w najlepszym przypadku jest po prostu dobrze. Tutaj nie ma jakichś takich absolutnych perełek, rzeczy, które znać każdy powinien, które jakoś po prostu mnie zachwyciły. Nie, tutaj są opowieści słabe i opowieści średnie, które dają troszkę frajdy. Problemem jest to, że jak sam autor zauważa, wiele z tych komiksów jest przegadanych. Ogólnie ta narracja tutaj, to jest narracja spoza kadru, komentarze Josephine tak jak gdyby z ofu, nie w dymkach, tylko gdzieś tam z boku i ich jest czasami naprawdę niesamowicie dużo. W jednej historii zmienia się ta sytuacja, bo tam narratorem staje się właśnie wskrzeszony szczur i ta właśnie drobna zmiana znaczy no niedrobna, ale ta zmiana jest super, bo nagle czyta się to zupełnie inaczej, zaś w innych komiksach, w innych historiach to jest tragiczne po prostu momentami, bo mamy ściany tekstu, naprawdę ściany tekstu do tego to wydanie, chociaż ogólnie prezentuje się bardzo ładnie, to jeżeli chodzi o jakąś korektę, to to zawiodło po prostu, bo mamy literówki, mamy interpunkcję, która leży i kwiczy. W jednym zdaniu czy w dwóch wydawało mi się, że w ogóle brakuje jakiegoś słowa czy jakiejś części zdania. Do tego właśnie tekstu jest za dużo. Jak sam Pawlak pisze, te dwie najdłuższe historie są przegadane i z nich to ja bym naprawdę wyciął po prostu niektóre całe strony, nawet nie kadry, bo moim zdaniem są niepotrzebne i tylko psują wszystko. Mam jakąś absurdalnie wielką ekspozycję, która okazuje się zupełnie nieważna. Po, nie wiem, pięciu, dziesięciu stronach nie rozumiem, po co to w takim razie tutaj wrzucać. I czasami też mamy takie duże z mojego punktu widzenia błędy jak na komiks, to znaczy przykładowo może nie w kilku miejscach, ale w jednym miejscu pojawia się coś takiego, że widzimy ścianę tekstu, która opisuje stronę gazety, w której pojawiła się karykatura jakiejś postaci. No i do jasnej cholery, to jest komiks, więc dlaczego ktoś zamiast właśnie narysować tę stronę gazety z karykaturą postanawia wrzucić w to miejsce ścianę tekstu? No dla mnie to jest niepojęte. A tak coś takiego się tutaj znalazło? Co do samej warstwy graficznej Komiks jest czarno-biały, autor szczędzi tuszu, mamy bardzo grube kontury, bardzo grubą kreskę, masę czarnych plam i zróżnicowany poziom szczegółowości. Pojawiają się czasami kadry z właśnie bardzo detalicznie oddaną jakąś tam przestrzenią, na przykład fragmentem ulicy miasta, czy też jakiś taki bardzo szczegółowy zoom, zbliżenie na jakiś mniejszy obiekt, na przykład karteczkę z napisem, a czasami spoglądamy na kilka kadrów pod rząd i nie wiemy, co przedstawiają. I wiecie, ta pierwsza rzecz spoko. Ja też nie jestem może jakoś bardzo przywiązany do ultra szczegółowości. Wiecie, podobało mi się Whispers in the Walls. Szepty w ścianach, które nie były jakoś super szczegółowe też często, ale jeżeli patrzę na kilka kadrów pod rząd i nie wiem, czy to ciało, co tutaj leży, to jest Josephin, jej partnego ofiara, czy jakaś inna osoba, no to to już nie jest niestety nic dobrego. Tak narzekam, narzekam, narzekam. Teraz może pochwała. Pochwalić należy to, jak to zostało wydane. Ta antologia została wydana w twardej oprawie, na kredowym papierze, to są 144 strony, koszt z okładki to 49 zł, można na pewno dostać to taniej i mnie się wydaje, że zapłaciłem około 30 i mamy masę dodatków. Naprawdę tutaj z jedna trzecia tego wydania, jak nie więcej, to są dodatki. Te dwie niepublikowane wcześniej opowieści, o których już mówiłem, wywiad, storyboardy, szkice, ilustracje, fragmenty scenariusza i to naprawdę w ilościach hurtowych. Sporo ciekawostek o twórczości Pawlaka. Pojawia się także fragment planowanego crossoveru pomiędzy Josephine a Toshiro, tym cyber samurajem, którego wydał ostatecznie Dark Horse. I pod tym względem to jest świetna rzecz. Myślę, że dla kolekcjonerów, dla fanów polskiego komiksu, czy dla fanów Pawlaka, to jest coś po prostu genialnego. Niestety jednak dla czytelników bardziej przypadkowych nie jest to nic szczególnego. To, to jest coś tylko dla fanów poprzednich publikacji, z Josephine, czy też ogólnie właśnie Pawlaka polskiego komiksu, bo pod tym względem to jest naprawdę super, bo widać właśnie jak się zmienia sposób kreowania historii, jak się zmieniają pewne detale związane z Josephin czy tym talizmanem. Mamy ten wywiad z Pawlakiem, w którym on też bardzo dużo objaśnia i to, że jest on bardzo krytyczny względem własnej twórczości i mówi wprost właśnie, że ta historia jest przegadana, że tutaj nie wiedział, co z tym zrobić, że tutaj coś tam poprawiał, ale w końcu odpuścił, że tutaj też jest coś przegadane, a ta akurat mu się podoba, że staje jest zadowolony, że jest dumny. To wszystko jest super, takie szczere, otwarte i do tego te jego opinie pokrywają się z moimi często. W związku z czym to sprawia, że ja nie chcę jakoś zjechać tego komiksu, bo to po prostu pokazuje proces rozwoju młodego twórcy właśnie tego konkretnego medium w Polsce. Też. Kogoś, kto osiągnął sukces, jakby nie patrzeć. No sorry, współpraca z Dark Horse. Coś dobrego. Coś też, co nie spotyka każdego. Więc tylko pogratulować. Ale jednak nie mogę zachęcić do kupna Josephine, bo myślę, że wiele osób będzie zawiedzionych. Jeżeli nie jest, tak jak powiedziałem, fanami polskiego komiksu, czy tylko konkretnego twórcy. W związku z czym jeszcze raz powtórzę. Polecam tylko fanom, kolekcjonerom, fanatykom Cała reszta niech się tego, tego trzyma z daleka, bo jednak 50 zł można wydać dużo, dużo lepiej niż na ten konkretny album. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj, jeżeli chodzi o komiks. Na zakończenie tylko drobne ogłoszenie parafialne. Otóż, jak być może zauważyliście, w ostatnim czasie uaktywniłem się na fanpage'u Necropolitana. Wcześniej byłem trochę mniej aktywny, gdy coś się ważnego działo z mojego punktu widzenia to coś tam wrzucałem, czy gdy znalazłem jakąś ciekawą rzecz w sieci, to też się tym dzieliłem, ale jednak oprócz samych podcastów co sobotę pojawiało się tam raczej niewiele treści. Wcześniej było inaczej, bo kiedyś wrzucałem w miarę regularnie jakieś grafiki z głupawymi, czy też śmiesznymi w zależności od punktu widzenia podpisami i jakieś takie graficzne zajawki kolejnych podcastów, czy na przykład gdy omawiałem komiks, to pewnie jakieś plansze z tego komiksu, Potem jakoś tak trochę z braku czasu, trochę też ze zmęczenia materiału przestałem to robić i teraz się znowu uaktywniłem i tak sobie pomyślałem, że chciałbym przez jakiś miesiąc powiedzmy chociaż troszkę więcej rzeczy tam publikować, właśnie jakieś linki do... Tak jak ostatnio, nie wiem co tam było, Blok Orbitowskiego, y, jakieś trailerki, inne rzeczy. Linki do rzeczy, które po prostu będę przeglądał w najbliższym czasie w sieci do różnych trailerów, czasami po prostu z jakimś tam zdaniem komentarza na temat filmu, czy też na temat jakiegoś wątku w horrorze i Chciałem też was zapytać, po pierwsze czy wy w ogóle zaglądacie na fanpage, czy może po prostu pobieracie podcast z bloga, z RSS, z iTunes, z jakiegoś tam innego serwisu, a fanpage was nie interesuje, a po drugie jeżeli już tam zaglądacie, to czy właśnie... Waszym zdaniem jest sens troszkę bardziej aktywnie go prowadzić? Czy chcecie, żebyśmy mieli takie okazje, by o czymś podyskutować na bieżąco na temat jakiegoś konkretnego właśnie trailerka filmu, newsa, nie wiem, gadżetu, czegoś innego? Czy może jednak nie, nie odczuwacie takiej potrzeby i nie ma sensu, abym to teraz robił bo się potem się okaże, że poza Mando, Jackiem i resztą Skonglo nikt nie będzie tam wchodził. No, poza też takimi już naprawdę ultra, mega, hiper, super stałymi słuchaczami i psychofanami oczywiście. No to będę wdzięczny za jakieś uwagi. Może też nie od razu, tylko nie wiem, za tydzień, dwa, trzy. No i co? To chyba wszystko ode mnie na dzisiaj. Serdeczne dzięki za to, że byliście dzisiaj z nami i cóż, życzę wam klimatycznego weekendu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 Danica's more in love with this place than she is with me. No way. I'll show you something. <laughs> We can use those original bricks. We'll have a summer house for the whole family. We'll have to do something about this barn. You'll be late for your own wedding. Tak, tylko jeszcze dodam, że zamówiłem DVD dwa dni temu. I jeżeli by jakimś cudem nie przyszło, bo ostatnio mam już te przejścia z pocztą, to nie wiem, co będzie za tydzień. <laughs> Naprawdę nie wiem. No, to cześć.